Angielski mimochodem Angielski Mimochodem to kurs dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim lub uczyły się go wcześniej, ale chcą powtórzyć sobie wszystko od początku. Jest to kurs dla tych, którzy nie mają czasu, ochoty lub pieniędzy, by chodzić na tradycyjne lekcje. Codziennie mamy wiele okazji, które możemy wykorzystać na naukę języka. Możemy się go uczyć w drodze do pracy, szkoły, na spacerze, gdy ćwiczymy lub sprzątamy. Możesz uczyć się angielskiego mimochodem. Zapraszamy. Dzień dobry. To już piąty odcinek kursu angielski mimochodem. Ja mam na imię Jacek, a ze mną jest... Magda. Na ostatnich zajęciach poznawaliśmy przymiotniki. Jak powiedzieć, John jest wysoki... John is tall, John jest tall. tall, wysoki. John jest wysoki i gruby. John is tall, and fat. John jest tall, and fat. Jak powiedzieć? Maggie jest atrakcyjna. Maggie is attractive. Maggie is attractive. Jill też jest atrakcyjna. Jill is attractive too. Jill is attractive too. Maggie nie jest niska. Maggie isn't to, uh, isn't isn't short. Maggie isn't short. Short. Krótki albo niski. Maggie isn't short. Jill też nie jest niska. Jill isn't short either. Jill isn't short either. Either używamy w znaczeniu także, jeżeli zdanie jest przeczące, a więc Jack is short. John is short too, ale Jack Isn't fat. John isn't fat either. Jak jest szalony? Crazy. A mądry? Clever. Jakbyśmy powiedzieli John jest szalony i mądry. John is crazy and clever. John is crazy and Never. Dziś porozmawiamy o wakacjach. Jakbyś powiedziała hotel? Hotel. Hotel. Mój hotel jest nowy. My hotel is new. Twój hotel też jest nowy. Your hotel is new too. Nasze hotele są nowe. Our hotels are new. Fantastycznie. My hotel is new. Your hotel is new too. Our hotels are new. Our. Nasze. Albo nasz. Our. O-U-R. Our. Jak jest pokój? Room. Gdzie jest mój pokój? Where is my room? Where is my room? Where is my room? Jak powiemy tam? There. There. Mm -hmm. There. Gdzie jest basen? Jak powiemy basen? Swimming pool. Swimming pool. Gdzie jest basen? Where is the swimming pool? Where is the swimming pool? I tu ciekawa rzecz. Pojawia się słówko w. Zazwyczaj do tej pory przed rzeczownikami dawaliśmy przedimek nieokreślony a. Tutaj występuje przedimek określony w Th. Różnica pomiędzy jednym a drugim jest taka, że W używamy wtedy, kiedy mówimy o jakiejś konkretnej rzeczy, znanej nam rzeczy. e używamy wtedy, kiedy mówimy o jakiejś rzeczy jednej z wielu. A więc, Where is the swimming pool? sugeruje, że jest w hotelu, basen. Wiemy o nim, że istnieje. I chcemy się po prostu dowiedzieć, gdzie jest ten konkretny hotelowy basen. Gdybyśmy zapytali, where is a swimming pool? Where is a swimming pool? To też jest możliwe, ale sugerowałoby, że tych basenów jest więcej, albo w hotelu, albo w mieście. I chodzi nam o jakiś basen. Gdzie jest jakiś basen? Jak powiedzieć, basen jest Miły albo ładny. The swimming pool is nice. I znowu mamy The swimming pool. Ponieważ mówimy o tym konkretnym hotelowym basenie. Gdzie jest restauracja? Where is the restaurant? Where is the restaurant? I znowu mamy The restaurant. Ta restauracja. Where is a restaurant oznaczałoby gdzie jest jakaś restauracja Gdzie jest bar? Where is the bar? Where is the bar? Gdzie jest mini klub? Where is the mini club? Where, is the mini club? Where club. is the mini club? Restauracja w moim hotelu jest dobra. Jak powiemy w moim hotelu? My hotel in my hotel w moim hotelu. In, w. In my hotel. Restauracja w moim hotelu. The restaurant in my hotel. The restaurant in my hotel. A więc znowu. The restaurant. Ta konkretna restauracja w moim hotelu. Jest dobra? Is good. Hmm? The restaurant in my hotel is good. Powtórzmy. The restaurant in my hotel is good. A teraz powiedzmy tak. Restauracja w twoim hotelu jest też dobra. The restaurant in your hotel is good too. The restaurant in your hotel is good too. A teraz powiedzmy to samo, ale używając słówka bad, a więc restauracja w moim hotelu nie jest zła. The restaurant in my hotel is in the The restaurant in my hotel... Isn't bad. Restauracja w Twoim hotelu też nie jest zła. The restaurant in your hotel isn't bad, too. Isn't bad either. Mimo, że zdanie brzmi bardzo podobnie do zdania poprzedniego, to tutaj mamy przeczenie. I dlatego musimy użyć słówka either. Dotarliśmy już do restauracji podchodzi kelner. I pyta, czy mogę Państwu pomóc. Jak jest pomóc? Help. Help. Czy mogę? Can I? Can I? Czy mogę Państwu pomóc? Can I help you? Can I help you? Poproszę sok jabłkowy. Apple juice, please. Apple juice, please. Apple, jabłko. Juice, sok, please. Poproszę. Poproszę sok pomarańczowy. Orange juice please. Orange juice please. Orange, pomarańcza. Lody? Ice cream. Ice cream. Frytki? Chips. Chips. Makaron? Pasta. Pasta. Woda? Water. Water. Poproszę makaron i wodę. Pasta and water, please. Pasta and water, please. Kajner przeniósł sam makaron. Jak zapytamy, gdzie jest moja woda? Where is my water? Where is my water? Where is my water? Where? gdzie Jak powiemy głodny? Hungry. Hungry. A spragniony? Thirsty. Thirsty. Czy jesteś głodny? Are you hungry? Are you hungry? Czy jesteś spragniony? Czy chce ci się pić? Are you thirsty? Are you thirsty? Are you thirsty? I na to odpow odpowiadamy oczywiście Yes, I am. Albo No, I'm not. To wszystko na dziś. Dziękujemy za Waszą uwagę i do zobaczenia za mniej więcej tydzień. Do usłyszenia. Jak się uczyć angielskiego mimochodem? Najpierw przesłuchaj lekcję raz lub dwa razy bez żadnych przerw. Podczas kolejnego słuchania rób przerwy i wynotuj sobie nowe słówka i nowe wyrażenia. Jeżeli te słówka i wyrażenia nie są wytłumaczone w samym nagraniu, postaraj się odgadnąć ich znaczenie z kontekstu. Zajrzyj na stronę www.angielskimimochodem.pl gdzie znajdziesz zapis dialogów i większość nowych słówek. Sprawdź ich znaczenie pisownie i transkrypcję fonetyczną w słowniku. Przesłuchaj nagranie kolejne 2-3 razy, powtarzając na głos wszystkie angielskie zdania. Odtwórz nagranie ponownie, tym razem robiąc przerwy i wcielając się w poszczególne role w dialogach, gdzie to możliwe tłumacz na głos na język angielski wszystkie te zdania i wyrażenia, które najpierw pojawiają się w podcaście po polsku. W idealnym przypadku, gdy kończysz pracę z daną lekcją, powinieneś znać wszystkie angielskie dialogi i zdania na pamięć. Powodzenia! Był to angielski mimochodem. Więcej informacji na stronie www.angielskimimochodem.pl